Nie, nie, nie, nie, to nie, wszystko, to nie, nie, nie, nie, nie, blisko To wszystko Pani po pani disco, raz dwa Wykładam na high, wykładam na wszystko Wykładam na wszystko, wykładam na wszystko Pani po pani disco, raz dwa Wykładam na high, wykładam na wszystko Wykładam na wszystko A zwłaszcza na hip hop Pani po pani disco, raz dwa Wykładam na high, wykładam na wszystko Wykładam na wszystko, wykładam na wszystko Pani po pani disco, raz dwa Wykładam na high, Wykładam na wszystko, wykładam na dole, słodkie wszystko, kurde klejam, chipy skoczą, chipy skaczą. Ty nie śmieć z ja pachnę kasą. Hewla z kasą, trzymam fasą. Typy płacą, chipy skaczą, tańczą, wydają ich hajs. Włożono na stu, uważam na bla, teraz dwa. Wow. To jest ten sam bla, to jest ten sam bla, to jest ten sam blat. Ale inne paki kapony. Suki odbieram, telefony rano. Sos, susz, pragną po, po, fok, po, po, po, po, Pani po pani, pani bo, pani disco Raz, dwa, wykładam na high, wykładam na wszystko Wykładam na wszystko, wykładam na wszystko Pani po pani bo, pani disco Raz, dwa, wykładam na high, wykładam na wszystko Wykładam na do słownie wszystko, kurwa Suki tańczą dla mnie Dla mnie Ważę stół, na blat Raz, dwa To jest ten sam blat, to jest ten sam blat To jest ten sam blat, ale inne paki, kapony Suki obieram telefony rano Nawet rano Kochają sławę, sos, służ Bragnął po, po, bo, bo Posypał koło Kochani do pani, do pani disco Raz, dwa, wykładam na haj, Wykładam na wszystko, wykładam na wszystko Wykładam na wszystko Ani po pani, po pani, pani disco Raz, dwa, wykładam na high na wszystko, wykładam na wszystko, a zwłaszcza na hip-hop, pani po pani po pani disco, raz dwa, wyglądam na high, Wykładam na wszystko, Wykładam na wszystko, Wykładam na wszystko, pani po pani po pani disco, raz dwa, wyglądam na high, Wykładam na wszystko, wyglądam na do, słownie wszystko, kurwa.